Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła godzina 23. Jest piątek 10 kwietnia, a dziś w magazynie Sporo nowo wybranych sędziów w Trybunału Konstytucyjnego stawiło się w pracy, ale nie mogą wypełniać obowiązków. Nie widać końca sporu o Trybunał. Przed nami gorący polityczny weekend, na Węgrzech wybory parlamentarne, a w Islamabadzie rozmowy pokojowe USA i Iranu. I ostatnie godziny księżycowej misji Artemis II o drugiej w nocy. Kapsuła Orion z astronautami ma wrócić na Ziemię. Ewa Worobiec, zaczynamy. Suma wydarzeń Sześcioro nowych sędziów, jeden trybunał i tylko dwa gabinety. Tak brzmi jak literacka fikcja, ale to rzeczywistość. Dziś sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pojawili się w swoim nowym miejscu pracy, ale nie wszyscy mają jeszcze gdzie pracować. Dwoje z nich już z listą spraw i własnym biurkiem, a pozostali na razie tylko z przepustką do budynku i obietnicą, że to się zmieni po zaprzysiężeniu przed prezydentem. Co dalej z nowymi sędziami i kiedy ruszą do pracy na pełnych obrotach? O tym Agnieszka Drążkiewicz, która rozmawiała z nimi po wyjściu z Trybunału.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 A to dopiero początek sporu, który nabiera tempa. Rządzący jasno stawiają sprawę. Wszyscy sędziowie wybrani 13 marca powinni móc normalnie pracować. Problem w tym, że prezes Trybunału Konstytucyjnego pozostaje nieugięty i uznaje tylko tych, którzy złożyli ślubowanie w obecności prezydenta. Pad w Trybunale trwa, napięcie rośnie, bo do gry wchodzi kolejny wątek. Prezydent Nawrocki chce, by sam Trybunał rozstrzygnął, kto właściwie ma prawo przyjmować ślubowanie od sędziów. Co to oznacza w praktyce?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 Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie budzi żadnych wątpliwości, ocenia były prezes Trybunału, profesor Marek Safian. Tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24, że zgodnie z konstytucją wyłączna kompetencja do wyboru sędziów Trybunału należy do Sejmu.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 Dodajmy, prezydent stoi na stanowisku, że ślubowanie przed marszałkiem Sejmu jest nieważne. Węgry wybierają, a sta, stawka sięga daleko poza ich granice. Wynik niedzielnych wyborów parlamentarnych może przesądzić nie tylko o przyszłości rządów Budapeszcie, ale też o losie politycznego azylu dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Były szef resortu Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego wówczas podwładny Marcin Romanowski są podejrzewani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na środki z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś się znajdują się pod ochroną rządu Wiktora Urbana, ale jeśli władza się zmieni, azyl może się skończyć. Co to oznacza dla polskiej sceny politycznej i jakie scenariusze są możliwe, o tym z Budapesztu nasz wesłannik Michał Makowski. Lider opozycji Peter Modzior zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa Tisy politycy PiSu stracą ochronę prawną. Ha, Hitlerz, Wydalimy do, ich pierwszego dnia, o ile to, nie to, będą już w drodze do Mińska czy Moskwy. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ostatecznie o ekstradycji decyduje sąd. Wcześniej sprawa europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego w ogóle nie została rozpoznana przez sąd w Budapeszcie. Ponadto od decyzji sądu może odwołać się prokurator generalny mianowany przez rządzącą partię Fides. Opozycja może zmienić osobę na stanowisku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 I choć wyborcza rozgrywka na Węgrzech wchodzi w decydującą fazę, eksperci studzą emocje. Żaden z możliwych scenariuszy nie przyniesie politycznego uspokojenia, uważa były dyplomata i hungarysta profesor Bogdan Guralczyk. Jak podkreśla nawet, ewentualna porażka Viktora Orbana nie oznacza szybkiej zmiany przyjęcia realnej władzy przez opozycję. Byłoby to procesem trudnym i długotrwałym. Z kolei zwycięstwo rządzącego Fidesu może wywołać kolejną falę napięć od zarzutów o ingerencję w Wybory porosnące społeczne niezadowolenie związane ze stanem gospodarki, mówi profesor Guralczyk. Jeśli Orban wygra, to ma ruch społeczny oddolny który może się odezwać potężnie, bo będzie przekonanie, że te wybory wygrane po raz kolejny przez Orbana zostały wygrane w sposób nieuczciwy. A równocześnie decydującym elementem w tych wyborach jest gospodarka, która jest w stagnacji i na pograniczu recesji. Wybory na Węgrzech pojutrze. Większość niezależnych sondaży wskazuje na zwycięstwo opozycyjnej partii TISA i utratę władzy przez Orbana, który rządzi Węgrami od 16 lat. Najpierw tajemnicze balony na północy kraju, później fragment rakiety w sadzie. Służby wyjaśniają kolejne niepokojące znaleziska. W miejscowości Jarosławiec na Lubelszczyźnie zabezpieczono część rakiety, która, jak informuje żandarmeria wojskowa, najprawdopodobniej została użyta do zwalczania rosyjskich dronów naruszających polską przestrzeń powietrzną. Teren jest bezpieczny, a sprawa pozostaje pod nadzorem prokuratury. Tymczasem na Warmii i Mazurach policjanci prowadzili czynności w sprawie balonów znalezionych w kilku powiatach. Wstępne ustalenia się potwierdziły, obiekty były wykorzystywane do przemytu, mówi podkomisarz Tomasz Markowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie. W każdej paczce znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy nieznanego pochodzenia, ale najprawdopodobniej za wschodniej granicy kraju. Po przeprowadzeniu oględzin i udokumentowaniu zawartości ładunków te papierosy zostaną przekazane funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej i zutylizowane. Przemytnicze balony znaleziono także na Podlasiu. Wylądowały w miejscowości Łopusze w powiecie Siemiatyckim. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. Po tygodniach i działań zbrojnych czas na rozmowy, ale nastroje są raczej zachowawcze. W Islamabadzie ma dojść do spotkania przedstawicieli Iranu i Stanów Zjednoczonych. Władze Pakistanu już teraz podkreślają, że negocjacje nie będą łatwe i zaznaczają, że sam fakt, że obie strony siadają do stołu jest już sukcesem. To pierwsza taka próba dialogu po miesiącu otwartego konfliktu. Czy uda się zrobić choćby pierwszy krok w stronę deeskalacji? Sytuację na miejscu obserwuje Słannik Polskiego Radia na Bliski Wschód Tomasz Sajewicz.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 Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance spodziewa się, że amerykańsko-irańskie rozmowy w Islamabadzie będą pozytywne. Polityk rozmawiał z dziennikarzami na lotnisku tuż przed odlotem z Waszyngtonu do Pakistanu.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 Na rozmowy do Islamabadu jadą najważniejsi gracze i to pokazuje, jak wysoka jest stawka tych negocjacji. Amerykańskiej delegacji przewodzi J.D. Vance, towarzyszą mu m.in. doradca Donalda Trumpa Steve Witkow oraz jego zięć Jared Kushner. A po drugiej stronie stołu znajdują się kluczowi politycy Iranu, przewodniczący parlamentu i szef dyplomacji Abbas Arakci. Lista sporów jest długa, od zakończenia izraelskich ataków na Liban przez przyszłość działań wobec Hezbollahu, po irański program. Nuklearny i kontrolę nad jednym z najważniejszych szlaków morskich świata, czyli cieśniną Ormus. Wojna na Bliskim Wschodzie zaczyna być odczuwalna także w europejskich portfelach. W Niemczech inflacja osiągnęła najwyższy poziom od ponad dwóch lat. W marcu, pierwszym miesiącu konfliktu Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, ceny u naszego głównego partnera handlowego wzrosły o niemal 3%. Eksperci wskazują, że to efekt rosnącej niepewności na rynkach i napięć w kluczowych regionach świata. O szczegółach z Berlina Adam Górczewski. Ceny paliw wzrosły o 20%, a oleju opałowego niemal o połowę. To główne przyczyny inflacji na poziomie 2,7%. Federalny Urząd Statystyczny, ogłaszając skalę wzrostu cen, przekazał w komunikacie, że jest ona najwyższa od stycznia 2024 roku. Główną przyczyną były wyższe ceny produktów energetycznych średnio o ponad 7%. Przez ponad 2 lata energia taniała w ujęciu rok do roku. Ostatnio wyższe ceny niż 12 miesięcy wcześniej odnotowano w grudniu 2023 roku. Ekspery Ci nie mają wątpliwości, że bez decyzji Donalda Trumpa o ataku na Iran nie byłoby tak dużego wzrostu cen ropy, a w konsekwencji tak wysokiej inflacji w Niemczech i Unii Europejskiej. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. A to nie jedyne problemy u naszego zachodniego sąsiada. Dziś przez strajk personelu pokładowego Lufthansa odwołano prawie tysiąc lotów, w tym te pomiędzy Niemcami a Polską. Chaos na lotniskach był odczuwalny przez cały dzień. A teraz przenosimy się jeszcze dalej. Poza Ziemię misja Artemis II jest już na ostatniej prostej. Za trzy godziny oczy całego świata będą zwrócone na Ocean Spokojny. Tam zaplanowano finał tej historycznej wyprawy. Czteroosobowa załoga przygotowuje się do najbardziej wymagającego etapu wejścia w atmosferę i wodowania. To właśnie te ostatnie minuty, jak podkreśla NASA, zdecydują o powodzeniu całej misji. To moment największego ryzyka, ale i kulminacja wieloletnich przygotowań. Łączymy się z naszym korespondentem w Miami na Florydzie, Janem Pachlowskim. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam. Powiedz, czy coś może pójść niezgodnie z planem? Jakie są przewidywania? Oczywiście tutaj jesteśmy przekonani, że to będzie wszystko tak, jak zakłada NASA bezpieczeństwo. To jest... To, co jest najważniejsze w przypadku lotów kosmicznych i tak jak wielokrotnie mówiliśmy w przeszłości, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to misja nie startuje. Stąd też dlatego Artemis był opóźniony, ten start Artemis II o blisko dwa miesiące. Około 75 kilometrów w ogóle od brzegu San Diego nastąpić ma to wodowanie statku kosmicznego Orion, który właśnie w taki sposób zakończy swoją misję, misję Artemis II. Te ostateczne wodowanie przewidziane jest dokładnie, podkreślamy, na godzinę drugą 07 najbliższej nocy, czas oczywiście polskiego. Misja Artemis 2 wyniosła ludzi na orbitę księżyca. po raz pierwszy od czasu misji Apollo, dlatego to jest tak wyjątkowe. Misja Apollo 17, ona miała miejsce w 1972 roku. I co też jest ciekawe, że NASA informuje, że w momencie ponownego wejścia statku kosmicznego Orion w atmosferę może dojść do powstania takiego gromu dźwiękowego, który w trakcie lądowania może być odczuwalny i słyszalny na terenie całej południowej Kalifornii.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 Astronauci przeszli dzisiaj taką listę kontrolną procedur wejścia w atmosferę, aby upewnić się, że każdy z nich ma poprawnie przede wszystkim założony skafander kosmiczny, który zapewni ochronę podczas takiego potencjalnie burzliwego lotu w dół oraz było sprawdzane, czy wszyscy mają pełną jasność co do swoich obowiązków w trakcie opadania. 45 minut przed wodowaniem, lądowaniem kapsuła odrzuci taki swój masywny moduł serwisowy, następnie wykona krótkie odpalenie silników, aby ustawić się we, własnej, we właściwej pozycji i orientacji do wejścia w atmosferę oraz wodowania na 13 minut przed wylądowaniem na tafli oceanu. Orion wejdzie w górne warstwy atmosfery Ziemi, rozpoczynając właśnie to 13-minutowe opadanie w tym momencie kapsuła będzie poruszać się z prędkością, uwaga, około 37 tysięcy kilometrów na godzinę. Jeżeli jeżeli chodzi o osiągnięcia misji, to też trzeba dodać do tego, że rzeczywiście zobaczyła tą ciemną stronę Księżyca, czyli tą, którą my nie widzimy z Ziemi. Statek kosmiczny Orion znalazł się najdalej od Ziemi w historii ludzkości, jeżeli chodzi o loty kosmiczne. To też trzeba do tego dodać obserwacje zaćmienia Słońca z przestrzeni kosmicznej oraz liczne Zachwycające zdjęcia, którymi e, dzięki NASA e, możemy się cieszyć, także oglądając stronę Polskiego Radia 24, bo tam prezentujemy te przecudne fotografie zrobione przez Tatek Orion i misję Artemis 2. Zatem czekamy i trzymamy kciuki za bezpieczny powrót astronautów do domu na Ziemię. Jan Pachlowski o końcu przełomowej misji Artemis II Z Florydy bardzo dziękujemy. Suma wydarzeń. Mija 16 lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i najważniejsi, najważniejsi dowódcy Wojska Polskiego. Delegacja leciała na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Uroczystość w stolicy rozpoczęła się od odczytaniem nazwisk ofiar i modlitwą za zmarłych. O 8.41 ich pamięć uczczono minutą ciszy. Dla rodzin z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 Przekonuje, że uratował dwa lwy i tygrysa, ale prokuratura uważa, że właściciel egzotycznych zwierząt z Czuchowa złamał prawo. Przed sądem rejonowym w Brzesku rozpoczął się proces Łukasza Hamioło, który przez 7 lat w specjalnie wybudowanych klatkach trzyma dwa lwy. Od czterech lat w innej dużej klatce także tygrysa bengalskiego. Zdaniem prokuratury mężczyzna znęcał się nad nimi i założył fikcyjną działalność cyrkową, żeby móc zalegalizować nietypowe hobby. Łukasz Hamioło nie przyznaje się do winy. O szczegółach Bartek Maziarz z Radia Kraków.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 Targnął z siekierą do przychodni i wykrzykiwał niezrozumiałe hasła. Tarnowska policja zatrzymała prawie 50-letniego agresywnego mężczyznę, który po południu napędził sporo strachu personelowi i pacjentom przychodni w centrum miasta, mówi Kamil Wójcik z Tarnowskiej Policji.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 I na koniec magazynu Wiadomość, która zatrzymała na chwilę sportowy świat w Polsce odszedł Jacek Magiera, drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski. Informacje o jego śmierci przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. W polskiej piłce był postacią niezwykle ważną, spokojny, oddany, zawsze skupiony na drużynie i pracy, którą wykonywał z pełnym zaangażowaniem. Jako zawodnik sięgnął po najwyższe trofea w kraju. Dwa mistrzostwa Polski, Puchar i superpuchar – przez lata był związany przede wszystkim z Legią Warszawa, gdzie stał się częścią ważnej historii klubu. Dziś wspominają go ci, którzy byli obok od początku. Wśród nich Grzegorz Skwara, kolega z drużyny, który pamięta nie tylko mecze, ale też człowieka.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 Grzegorz Skwara podkreślał, że Jacek Magiera jako piłkarz miał na boisku niebywały instynkt. Umiał się znaleźć nawet jak grał czy na stoperze, czy gdzieś na szóstce, to potrafił strzelić bramkę. Tyle co Jacek miał szczęścia pod bramką, to, to nie ma nawet... Ronaldo czy Messi. Nawet pamiętam taką bramkę z Lechem Poznań, próbowałem kogoś okiwać, wrzuciłem, Jacek się przewrócił, wstawając tyłem głowy, strzelił gola. No to 2-0 wygraliśmy z Lechem, Jacek dwie bramki strzelił, ale ta bramka z głowy, no to taki bramek się nie ogląda, No tak można powiedzieć. No, ja nawet przez swoje całe życie, które gdzieś tam piłkarskie, to Nawet na treningu takie bramki nie strzeliłem, a Jacek potrafił to w ekstraklasie strzelić. Od lipca 2025 roku był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana. Jacek Magiera miał 49 lat. Tą informacją kończymy magazyn, który przygotowała Kamila Kuzar. Kolejne informacje punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia. I to trzeba dodać. Jacek Magiera zostanie na pewno zapisany złotymi głoskami w historii polskiego sportu i polskiej piłki nożnej. Wieczór w Polskim Radiu 24. To już 20, 23 minuty po godzinie 23. A jutro rzeczywiście bardzo, znaczy w niedzielę. Przepraszam, jutro jest sobota. W niedzielę bardzo interesujący dzień. Zwłaszcza dla Europy, bo wybory na Węgrzech. No właśnie, na Węgrzech trwa odliczanie do godziny zero, czyli wyłonienia 199 deputowanych do zgromadzenia ogólnego, które po 16 latach może przegrać Wiktor Orban i jego partia. Węgrzy wybiorą albo trwanie u boku obecnego premiera, albo nową twarz w polityce, czyli Petera Madziara. Cisza wyborcza na Węgrzech nie obowiązuje, więc walka o głosy wyborców będzie toczyła się do momentu zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 19 w niedzielę. Jaka wizja Węgier, Orbana czy Madziara ma większe szanse na głosy rodaków, co oznacza dla Unii Europejskiej wygrana albo przegrana obecnego premiera? Właśnie o tym z profesorem Bogdanem Guralczykiem, politologiem, sinologiem, hungarystą, dyplomatą i publicystą z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiała Ewa Wasążnik. Panie profesorze, ja wiem, że to jest bardziej pytanie do wróżki.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 Odpad Orbanowi teraz po 28 lutego, najważniejszy dla niego atut, że jest wielkim panem, wielkim wodzem, wielkim przywódcą, z którym do, e, Donald Trump się liczy, Władimir Putin, Xi Jinping, e, Netanyahu, Erdogan. no miał zawsze tylko problemy z demokratycznymi przywódcami europejskimi. Z profesorem Bogdanem Guralczykiem, politologiem, sinologiem, hungarystą, dyplomatą i publicystą Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiała Ewa Wasążnik, a temat wyborów na Węgrzech pojawi się także na naszej antenie, oczywiście w najbliższą niedzielę. Tuż po 22 w imieniu Polskiego Radia 24 zapraszam na Węgierski Wieczór, w którym przyglądać się będziemy. Wyborom nad Balatonem zaprosiliśmy znamienitych gości. Łączyć się też będziemy z naszymi specjalnymi korespondentami, korespondentami Polskiego Radia, którzy bacznie wyborom węgierskim się będą przyglądali. A my zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Audycje przygotowały Kamila Kuzar i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowali Paweł Chodyna i Paweł Szemankiewicz. A ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24.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 po reklamie. Powtórka programu. Więcej niż kryminał.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 Następnego dnia w niedzielę, więc, więc wiesz, no to, to już w ogóle, to już był kosmos jakiś po prostu. Proszę Jeszcze Państwa, to, to zaproszenie to przez, przez Iana Rankina do Oxford Bar to jest tak, jakby mm, autor powieści szpiegowskiej zaprosił Państwa do siedziby MI6 w Londynie, tak? bo Oxford Bar to jest takie miejsce, w którym <grym> tak. spotykają się bohaterowie, policjanci z powieści Iana Rankina.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 Dziękuję ci bardzo, Robercie, za Nie. rozmowę, e, dziękuję ci za twoje książki, ale przede wszystkim e, dziękuję ci za Jana Rankina, bo o tobie ktoś mi już tam kiedyś opowiedział, natomiast o Janie Rankinie ty byłeś tą osobą, e, która mnie skierowała na karty jego powieści. Tym bardziej się cieszę, mimo że 6-0 na znanym portalu, prawda? <laughs> Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję Państwu więcej niż kryminał jak zwykle spotkamy się za tydzień. Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu